Jestem normalna. Rozpoznaję ich po głosie, mimo iż wzrok mam doskonały. Nie jestem normalna. Mówię do siebie samej i obnażam się przed obcymi. Nie jestem normalna. Lubię, gdy pieszczą mnie werbalnie. Nie jestem normalna. Ciągle chcę więcej, czując nieustające nienasycenie. Słuchaj polskich podcastów Dołącz do szczęśliwie normalnych inaczej. Czekamy.